Zdrowie roślin jest e, dlatego tak bardzo ważne, że ma swój e, niezwykle duży wymiar ekonomiczny. Ocenia się, że około 35% plonów zjadają nieproszeni goście przy naszym stole, czyli choroby, czyli szkodniki. W Polsce można oszacować, że to jest wartość około 27 miliardów złotych rocznie, więc kwota niebotyczna. No, generalnie najbardziej problematyczne są tak zwane choroby i szkodniki kwarantannowe, czyli takie, których nie da się skutecznie zwalczać przy pomocy środków ochrony roślin i one wymagają zastosowania tak zwanej kwarantanny. No, dobrym przykładem może być tutaj bakterioza pierścieniowa ziemniaków. To jest choroba, która w Polsce niestety występuje, ale właśnie dzięki, dzięki działaniom piorinu, dzięki działaniom inspekcji skala występowania tej choroby w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmniejszyła się od około 20% w plantacjach towarowych, do obecnych około 5%, także tutaj trend wydaje się bardzo obiecujący. Z kolei zdrowe, zdrowe ziemniaki, niewystępowanie tej choroby, to możliwość sprzedawania ich do innych krajów unijnych. Do tej pory obowiązywały nas dosyć dotkliwe restrykcje w tym zakresie. Panie inspektorze, wspomniał Pan o tych patogenach, na które nie ma skutecznej chemii, ale... Patrząc, z drugiej strony wiele substancji chemicznych jest wycofywanych, pomimo tego, że są doskonałymi sposobami. Dlaczego są wycofywane? Dlaczego głos rolników i ochrony roślin jest tak mało słyszalny? Myślę, że to jest wynik... Ee pewnego podejścia, które od pewnego czasu można zaobserwować w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, również w Komisji, gdzie właśnie te argumenty związane z ochroną środowiska przeważają nad argumentami producentów rolnych. Ciągle się pojawiają nowe zagrożenia. W Europie e, takim zagrożeniem jest bakteria Xylella fastidiosa, która pustoszy gaje oliwne e, we Włoszech e, i to dosłownie całe plantacje e, usychają i muszą e, być usunięte. Często są to e, drzewa e, oliwne, które mają tysiąc lat, więc e, to, to jest naprawdę... Niesamowite zjawisko do Polski. Na szczęście ta bakteria jeszcze nie dotarła, ale jest już w Niemczech, więc musimy mieć świadomość i polscy rolnicy też muszą mieć świadomość, że te zagrożenia pojawiają się ciągle i wymagają i wiedzy i doświadczenia i przede wszystkim Dobrej współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Do tego bym zachęcał. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, mamy problem związany ze zdrowiem roślin, to zawsze można i należy się zwrócić w tej sprawie do inspekcji. A jest... jakim uprawom może u nas zagrozić? Xylella facidioza. To jest bakteria, która generalnie pojawiła się w państwach śródziemnomorskich Pierwszymi ofiarami były rośliny winorośli i właśnie gaje oliwne. Natomiast ona generalnie pojawia się też na roślinach ozdobnych, na różnego rodzaju drzewkach owocowych, także niestety jest polifagiczna. Inspekcja dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą laboratoryjną, także. Mamy możliwość wykrywania szerokiego spektrum chorób i szkodników roślin. Inspekcja miała prowadzić kontrole niezapowiedziane, wyrywkowe na polu, uh -huh. brać rośliny do laboratorium i tak. jeśli łamane są przepisy o zakazie wysiewu roślin GMO, to rolników karać. Jak te kontrole uh -huh. wyglądają, ile ich się odbywa, jak często i jakie są ich wyniki? Inspekcja od 2013 roku przeprowadza kontrolę przestrzegania zakazu uprawy kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie. Rocznie przeprowadzamy około 7000 kontroli i one polegają na sprawdzeniu dokumentacji, na ocenie roślin uprawianych na polu, ale również pobieramy próbki liści i nasion do badań laboratoryjnych. Rocznie przeprowadzamy takich badań w naszym centralnym laboratorium w Toruniu około 3000. Na szczęście poza kilkoma podejrzeniami nie potwierdził się ani jeden przypadek uprawy roślin GMO, także z naszych badań wynika, że że ten zakaz generalnie jest przestrzegany, a co roku obejmujemy powierzchnię około 90 tysięcy hektarów kukurydzy naszą oceną. Pojawiały się głosy, chyba pół żartem niż, niż serio, że najprostszym sposobem podłożenia sąsiadowi świni byłoby pojechać do takiego kraju, gdzie można kupić nasiona GMO i przy samej miedzy zrobić jeden-dwa przejazdy siewnikiem i żeby miał te tam dwa ary GMO, niewiele to kosztuje podłożona. Jak inspekcja Aha. by wtedy zareagowała? No bo rolnik przecież by się tłumaczył. No tak, no, na szczęście nasi rolnicy są chyba odpowiedzialni i nie, nie, nie, nie kierują się takimi podłymi zasadami. Rzeczywiście w przypadku, gdybyśmy stwierdzili występowanie modyfikacji genetycznych, no to by się wiązało z wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w prawie. Także Tutaj na, na szczęście takie sytuacje nie miały miejsca.